Ben Carson: Deregulacja jest kluczem do przełamania impasu w budownictwie. Wzrost popytu na domy. Poprawa przystępności cenowej w czerwcu o jeden wskaźnik. Zdaniem kluczowego ustawodawcy Komisja Izby Reprezentantów najprawdopodobniej zajmie się reformą finansowania budownictwa realnościowego po sierpniowej przerwie między sesjami. Kongresmen z Mizuri Blaine Lutmeyer, powiedział uczestnikom niedawnych obrad przy okrągłym stole do spraw usług finansowych, że tak naprawdę nie spodziewa się podjęcia żadnych realnych działań w sprawie reformy rynku nieruchomości do przyszłego roku. Z kolei z Senackiej Komisji Bankowej może to zająć jeszcze więcej czasu. Nie ulega wątpliwości, że Ameryka potrzebuje więcej nowych domów. Sekretarz do spraw mieszkalnictwa podkreśla, że administracja Trumpa dokłada wszelkich starań, aby budowano jak najwięcej. Podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku Ben Carson powiedział, że pomysł polega na tym, aby usunąć z drogi rząd, który to stanowi największą przeszkodę. Amerykanie naprawdę chcą kupować domy. Wskaźnik popytu na rynku nieruchomości przygotowany w czerwcu pokazuje, że popyt osiągnął rekordowo wysoki poziom. Wskaźnik wzrósł w czerwcu o 11,3%, osiągając najwyższy poziom zapotrzebowania na domy wśród nabywców, odkąd rozpoczęto jego mierzenie 4,5 roku temu. Przystępność cenowa to jeden z poważniejszych problemów, z jakim boryka się rynek nieruchomości. Najnowsze dane liczbowe pochodzące z pewnego źródła branży wskazują jednak, że w czerwcu po raz pierwszy od wielu miesięcy domy stały się nieco bardziej przystępne cenowo. Wskaźnik cen domów przygotowany przez First American Financial określany mianem prawdziwych cen domów spadł o 1,6% od maja do czerwca, pomimo iż nadal jest on wyższy o 11% w porównaniu do tego samego okresu rok temu. Jak twierdzi firma, jej wskaźnik mierzy przystępność cenową, porównując ceny domów jednorodzinnych do zmian w dochodach i stóp procentowych. W świetle tych danych First American twierdzi, że prawdziwe ceny domów są o 33% niższe od poziomu szczytowego w okresie boomu realnościowego.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość.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 Kobiety o orientacji homoseksualnej nadal dyskryminowane na rynku nieruchomości. Miesięczne raty za dom obejmują podatki i ubezpieczenie dla 80% kredytobiorców. Rynek Phoenix przeżywa boom budowlany. Obecnie w obszarze Phoenix buduje się więcej domów niż miało to miejsce w ciągu ostatnich 10 lat, donosi KPNX 12 News. Wygląda to zachęcająco dla Jim'a Belfiore, szefa Lokalnego Związku Realnościowców. Jego zdaniem sprzedaż nowych domów wzrosły o 22% od maja do czerwca. Jak wynika z najnowszego raportu Wspólnego Centrum Badań Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda, Krajowy Rynek Nieruchomości w końcu powraca do normalnego poziomu. Badanie pokazuje, że w miarę poprawy sytuacji gospodarczej, wielu najemców wreszcie może stać się właścicielami domów, oczywiście jeśli kwalifikują się na kredyt hipoteczny. Zdaniem Wspólnego Centrum w ciągu ostatnich 12 lat liczba wynajmowanych gospodarstw domowych wzrosła o blisko 10 milionów. Ich szeregi zasiliło wiele gospodarstw domowych, które tradycyjnie preferują posiadanie domu na własność. Jednak badanie pokazało, iż wzrost liczby właścicieli domów w 2016 roku był największy od 2006 roku i wskazuje na to, że rok 2017 będzie również bardzo dobry. Jeśli jesteś gejem w Ameryce, to otrzymywane przez Ciebie informacje na temat sytuacji rynku realnościowego mogą nie być kompletne. Tak przynajmniej wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Urban Institute. Z badania wynika, że homoseksualne kobiety nie tylko rzadziej są rzetelnie informowane o wszystkich dostępnych ofertach sprzedaży, ale także przekazywana im cena domu jest wyższa niż w przypadku heteroseksualnych kobiet. Badanie Urban Institute nie wykazało takiej różnicy w traktowaniu mężczyzn homo i heteroseksualnych. Z Zdaniem Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, pomimo iż ustawa o uczciwych praktykach realnościowych nie chroni wyraźnie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, to dyskryminacja osób LGBT może być objęta prawem, jeśli opiera się na, cytuję, niezgodności ze stereotypami dotyczącymi płci. Koniec cytatu. Jak zapewnić, że właściciel domu zapłaci podatki od nieruchomości i ubezpieczenie na czas? Nowa analiza przeprowadzona przez CoreLogic wskazuje, że prawie 8 na 10 amerykańskich właścicieli domów z hipoteką płaci swoje podatki i ubezpieczenie za pośrednictwem rachunku powierniczego. Kredytodawcy hipoteczni zachęcają do korzystania z tego rodzaju rachunków jako sposobu na zapewnienie, że właściciele mają wystarczające rezerwy na pokrycie kosztów kapitału, odsetek, podatków i ubezpieczenia. Zdaniem CoreLogic wielu kredytodawców w rzeczywistości nalicza składkę w wysokości 25 punktów bazowych klientom, którzy nie posiadają takiego rachunku.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 Oto nasze oferty tygodnia. Crystal Lake. 15 Piętnastoletni dom na jednoakrowej parceli. Dom wyceniony jest 25 tysięcy poniżej realnej wartości rynkowej. Niles. Murowany dwupiętrowy dziesięcioletni dom na podwójnej parceli. 3 tysiące stóp powierzchni. 4 sypialnie. 3,5 łazienki. dwa kominki. Pełny wykończony basement. Podatek roczny to jedyne 8 tysięcy. Wspaniały dystrykt szkolny.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 .com Posiadłość datka 847-647-4000 Wiadomości z rynku nieruchomości Miliony ocen kredytowych ulegną poprawie. Rząd. Wydatki na budownictwo w czerwcu na niezmienionym poziomie. Kolarzyk informuje o silnych wzrostach cen domów w czerwcu. Krajowy Związek Realnościowców wzywa Federalną Agencję Finansowania Budownictwa do zezwolenia przedsiębiorstwom sponsorowanym przez rząd na budowę rezerw kapitałowych. Początkujące nabywcy pomagają pobudzić rynek kredytów hipotecznych na finansowanie zakupu domu. Czy wkład własny w wysokości 20% to zagrożony gatunek? Miliony Amerykanów będą miały wkrótce lepsze oceny kredytowe. Dzięki niedawno wprowadzonej zmianie przez agencje kredytowe, zabezpieczenia ustanawiane w odniesieniu do zobowiązań podatkowych i wyroków w sprawach cywilnych zostaną usunięte z około 12 milionów raportów kredytowych, co prawdopodobnie podniesie każdą ocenę o średnio 20 punktów, twierdzi Charlie Dawson, dyrektor zarządzający do spraw polityki legislacyjnej Krajowego Związku Realnościowców. Zmiany w raporcie kredytowym wejdą w życie w tym miesiącu. Działalność w zakresie budów domów spadła w czerwcu, ponieważ łączne wydatki na budownictwo w kraju pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu do maja. Departament Handlu donosi, iż w czerwcu nie nastąpił wzrost wydatków na budownictwo. Liczba prywatnych budów spadła w czerwcu o 0,6% i jest to pierwszy taki spadek w ciągu roku i największy od trzech lat. John Lee, ekonomista z BMO Capital Markets, powiedział Associated Press, że działalność budowlana jest niestety nadal rozczarowująca. Ostrzegł on również, że jeśli wyniki w lipcu nie poprawią się, może to również oznaczać ujemny kwartał dla sektora budowlanego. Mamy coraz więcej danych potwierdzających rosnące ceny domów. CoreLagic donosi, że ceny poszły w górę o 1,2% od maja do czerwca, 6,6% w ujęciu rok do roku. Najnowszy indeks cen domów CoreLagic przewiduje również, że w czerwcu przyszłego roku ceny domów wzrosną o 5,3%. Podczas gdy zdaniem CoreLagic wzrost cen jest korzystny dla kapitału własnego, to dla najemców i potencjalnych nabywców będzie on nadal stanowił duży problem. Krajowy Związek Realnościowców uważa za zły pomysł fakt, iż Fannie Mae i Freddie Mac nie posiadają pieniędzy odłożonych w postaci rezerw. Krajowy Związek Realnościowców przesłał oficjalny wniosek do Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa, prosząc, aby Feni i Ferry mogły ponownie zbudować swój kapitał za pośrednictwem Funduszu Płatności Finansowej Rynku Kredytów Hipotecznych. W przyszłym roku bufor kapitału dla każdej z tych firm spadnie do zera. Obecnie każda ma około 600 milionów w rezerwach kapitałowych. Istnieje jednak obawa o to, czy Feni lub Freddie odnotują stratę. Bez rezerw musiałyby skorzystać z linii kredytowej zaciągniętej w amerykańskim Skarbie Państwa, a to z politycznego punktu widzenia może być bardzo niepopularne w Waszyngtonie. Początkujący nabywcy mają wpływ na rynek kredytów hipotecznych na zakup domów. Według analizy przeprowadzonej przez Inside Mortgage Trends w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku Fannie Mae, Freddie Mac i Ginnie Mae zabezpieczyły kredyty hipoteczne zaciągnięte na zakup domów jednorodzinnych o łącznej wartości 268 miliardów dolarów. To wzrost o 10,5% w porównaniu do tego samego okresu z 2016 roku. Inside Mortgage Finance donosi, że liczba kredytów hipotecznych na finansowanie zakupu domów stale wzrasta, odkąd osiągnęła najniższy poziom w lutym. Największy wzrost odnotowano w sektorze tradycyjnych kredytów hipotecznych. Jedną z największych przeszkód, którą musiał pokonać początkujący nabywca był tradycyjny wkład własny w wysokości 20%. Ale czasy się zmieniły. Certyfikowany planista finansowy Hall Bendrick napisał w thenerdwallet.com, że 20% wkład własny już od dłuższego czasu prawie że nie istnieje. Jego zdaniem większość kupujących wie, że istnieją kredyty i programy, które wymagają mniejszego wkładu własnego niż 20%. Według danych Krajowego Związku Rolnościowców typowy wkład własny w przypadku 6 na 10 początkujących nabywców wynosi 6% lub mniej.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 Radiowego magazynu posiadłość. Jak odwołać się od błędnej wyceny nieruchomości? Kupując dom, korzystając w tym celu z kredytu hipotecznego lub refinansując istniejącą hipotekę, zawsze wymagana jest wycena nieruchomości dla określenia jej wartości. Jeśli wartość domu nie pokrywa kwoty kredytu, większość kredytodawców odmówi jego udzielenia. Różne rodzaje kredytów hipotecznych mają różne wymagania dotyczące wartości domu. Na przykład dom finansowany tradycyjnym kredytem hipotecznym, w ramach którego nabywcy pożycza się 80% wartości nieruchomości, musi być wyceniony na pełną cenę zakupu. W takim przypadku wkład własny kredytobiorcy wynosi 20%, a pozostałe 80% otrzymuje od kredytodawcy. Jeśli nabywca chce kupić dom i składa ofertę w wysokości 500 tysięcy dolarów, to na sfinalizowanie tej transakcji zaciągnie kredyt na 400 tysięcy dolarów, to jest 80% wartości domu, a pozostałe 100 tysięcy dolarów, 20% wartości domu, musi wyłożyć z własnych oszczędności. Jeśli dom zostanie wyceniony na kwotę 500 tysięcy dolarów lub więcej, nabywca otrzyma kredyt. Jeśli wycena nieruchomości będzie niższa niż wymagane 500 tysięcy dolarów, kredytodawca odmówi udzielenia kredytu, chyba że zmianie ulegnie cena zakupu uwidoczniona w kontrakcie. W przypadku, gdy wycena wartości domu jest niższa od ceny w kontrakcie, zarówno kupujący jak i sprzedający mają kilka opcji nabywca może poprosić sprzedającego o zaakceptowanie niższej kwoty, aby spełniony został wymóg proporcjonalności 80-20. Jeśli sprzedający nie zgadza się na niższą cenę, nabywca może wypowiedzieć kontrakt zakupu na mocy klauzuli dotyczącej wyceny zawartej w umowie zakupu, jeśli taka klauzula jest częścią umowy. Inna alternatywa jest taka, że nabywca może zdecydować się na wyłożenie większego wkładu własnego, aby kredytodawca hipoteczny sfinansował mniej niż 80% wartości domu. Na tym przykładzie, jeśli cena zakupu wynosiła 500 tysięcy dolarów, a dom został wyceniony na 490 tysięcy dolarów, wówczas kupujący może zaproponować zapłacenie dodatkowych 8 tysięcy dolarów na poczet wkładu własnego. Wówczas bank nie będzie musiał pożyczać więcej niż 80%. Cena zakupu nadal wynosi 500 tysięcy dolarów i taką kwotę otrzyma sprzedający, ale nabywca będzie musiał zapłacić więcej pieniędzy z własnej kieszeni, aby transakcja doszła do skutku. Jeśli kupujący nie jest skłonny wyłożyć więcej pieniędzy z własnych oszczędności, a sprzedający nie chce zgodzić się na niższą cenę sprzedaży, kredyt hipoteczny nie zostanie zatwierdzony, a umowa zostanie rozwiązana w jaki sposób wycenia się wartość domu. Rzeczoznawca, aby mógł przeprowadzić wyceny, musi posiadać odpowiednie wykształcenie i licencję stanową z prawem wykonywania tego zawodu. W swojej pracy rzeczoznawca wykorzystuje różne metody i kryteria, a na ustalenie ceny wpływa szereg czynników. W ramach analizy wstępnej rzeczoznawca ocenia podstawowy układ domu, liczbę sypialni, łazienek, powierzchnię, wiek, typ zabudowy, wielkość działki i inne aspekty. Dalej przeprowadza osobiście ocenę stanu fizycznego nieruchomości i odnotowuje ulepszenia, które mogły nie zostać uwzględnione w dokumentach publicznych. Przy określaniu wartości, rzeczoznawca bierze pod uwagę aktualne warunki panujące na rynku, niedawne porównywalne sprzedaży domów, tendencje cenowe w sąsiedztwie i inne. Wyceny mogą być błędne Wartość wyceny może być błędna z różnych powodów. Rzeczoznawca mógł błędnie odnotować, że dom ma mniej łazienek lub sypialni niż w rzeczywistości. Mógł popełnić błąd przy obliczaniu powierzchni domu, która w rzeczywistości jest większa niż w raporcie z wyceny. Rzeczywista powierzchnia działki, na której został wybudowany dom, mogła zostać zaniżona. Rzeczoznawca mógł posłużyć się starymi danymi dotyczącymi sprzedaży porównywalnych domów, ponieważ najnowsze mogły być niedostępne w momencie przeprowadzania wyceny. Rzeczoznawca mógł nie znać lokalizacji, w której położona jest nieruchomość i w rezultacie nie uwzględnił wartości, jaką może przynieść dobrze rozwijająca się dzielnica. Czy można odwołać się od wyceny? Wycena nieruchomości poniżej ceny sprzedaży nie oznacza, że wartość, na jaką oszacowano dom, jest ostateczna. Od niskiej wyceny można się odwołać niezależnie od tego, czy została ona sporządzona na potrzeby zakupu domu, czy refinansowania kredytu hipotecznego. Proces odwoływania się od wyceny należy rozpocząć od kredytodawcy ustalającego wartość rezydencyjną, pytając go, jak wygląda procedura odwoławcza od wyceny. Niejednokrotnie kredytodawca będzie potrzebował pisemnego wniosku od kredytobiorcy, na podstawie którego możliwe będzie rozpoczęcie procesu odwoławczego, a także niezbędnych informacji na temat tego, dlaczego kredytobiorca uważa, że wycena jest błędna. Aby przekonać kredytodawcę do przeprowadzenia kolejnej wyceny, nie wystarcza stwierdzenie, że wycena jest nieprawidłowa, bo jest zbyt niska. Wraz z wnioskiem odwoławczym kredytobiorca musi złożyć odpowiednie dowody. Jeśli kupujesz dom, poproś swojego pośrednika o przygotowanie najnowszych danych porównawczych dotyczących sprzedaży nieruchomości podobnej do tej, którą kupujesz. Zarówno pośrednicy, jak i rzeczoznawcy wykorzystują te dane do określenia wartości nieruchomości. Jeśli w raporcie z wyceny wystąpiły błędy, należy uwzględnić je we wniosku odwoławczym. Kredytodawca następnie decyduje, czy należy przeprowadzić nową wycenę, czy też podtrzymać tę już istniejącą. Co dalej? Pozostaje liczyć, że kredytodawca zleci przeprowadzenie nowej wyceny i naprawienie wszelkich błędów, które mogły pojawić się podczas przeprowadzania pierwotnej wyceny. Jeśli jednak kredytodawca postanowi nie zlecać kolejnej wyceny, wówczas poza wymienionymi wcześniej opcjami zawsze można spróbować uzyskać finansowanie od innego kredytodawcy i zacząć cały proces od nowa. Z tego też powodu warto postarać się, aby wartość domu była w rzeczywistości wyższa niż ta szacowana przez poprzedniego rzeczoznawcę. Jeśli zarówno sprzedający, jak i nabywca zgadzają się, że wartość powinna być wyższa, może być to wystarczający powód, aby poprosić o wycenę niezależnego rzeczoznawcy. Mimo iż większość kredytodawców nie bierze pod uwagę wycen, których sami nie zlecali, zatrudniony przez nich rzeczoznawca może być skłonny rozważyć przeprowadzenie niezależnej wyceny podczas dokonywania nowej oceny. Niska wycena przy zakupie domu niekoniecznie oznacza koniec transakcji. Kredytobiorca może złożyć wniosek odwoławczy, w którym jasno i zwięźle musi wykazać, że popełniono błąd i podeprzeć swoje przekonania pisemnym uzasadnieniem. Radiowy magazyn posiadłość: Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie.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 847-647-4000 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847-647-430 Wiadomości z rynku nieruchomości